Reklana. Program drugi polskiego radia jest jedenasta, kwadrans bez muzyki. Jego pracę można podziwiać obok oryginalnych dzieł w takich miejscach jak Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Czartoryskich czy Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Stworzył wierne kopie zbroi Stefana Batorego, Lorda Clifforda, Dominika Aleksandrowicza, lecz nie tylko w muzeach można oglądać to, co wychodzi spod jego rąk. Robert Stefanowski, płatnesz, którego możemy znaleźć w niewielkiej pracowni w Raciborzu na Górnym Śląsku, pierwszą zbroję zrobił używając tylko przecinaka, i szlifierki kątowej. Obecnie domeną Roberta Stefanowskiego są zbroje husarskie, choć wykonuje także repliki broni, siodeł, a nawet insygniów królewskich. Na małym ekranie wykonaną przez niego zbroję husarską stylizowaną na XVII wiek można zobaczyć w serialu 1670. Widzę kawałek stali i już wiem, co to będzie, mówi Robert Stefanowski. Na złomie, patrzę na kawałek złomu i, i widzę, co z tego już zrobi albo chcę zrobić, co no nie. To jak ostatnio byłem i była taka właśnie, porzewiała stal, ja mówię, no ja to biorę. Pan mówi, po co to panu? I to jest złom, to się do niczego nie nadaje, to przerzedzewiałe, jak w tej komedii. Ja mówię, no właśnie właśnie na tym złomie i na tej korozji mi zależy, bo z tego powstanie fajna rzecz, no nie? No i tak często bywa. Jesteśmy w I... pracowni płatnerza i jest jak w pracowni, no inaczej być nie może. Mamy na ścianie pana świadectwo czeladnicze. Rok 99 doczytałam, że pana przygoda tak naprawdę chyba nie zaczęła się od rekonstrukcji historycznej związana z metaloplastyką. Jak pan dochodził do tego? Czy w ogóle inna koincydencja doprowadziła pana do odtwarzania historycznego? Tak, to jest właśnie ciekawa historia, bo ja się odwraczałem ogólnie od wojska. Nie chciałem iść do wojska. Uważałem, że to była strata czasu. No ale chcąc i musiałem iść do tego wojska. Zresztą późno poszedłem i dostałem się do Nysy, do pichoty górskiej. No i później z tej Nysy miałem już powiedzmy w jakiś sposób załatwione, że miałem z powrotem wrócić do Wielunia na WKU, czyli na punkt poboru, bo to tak miało wyglądać. Ale że byłem w Nysie, tam jakieś miałem inne podejście niż powiedzmy ludzie poborowi w moim wieku, bo miałem wtedy 24 lata, oni mieli wie pani po 18, 19, a więc mieli inne podejście do życia. I z tej Nysy przerzucili mnie do Wrocławia, do pracowni metaloplastycznej. No i tam zaczęła się ta historia. Pracownia była poza abiektem wojskowym i my tam pracowaliśmy od rana do południa. Był powiedzmy obiad i potem wracaliśmy z powrotem i pracowaliśmy do wieczora. Ja akurat byłem na takim dziale gdzie zajmowałem się zdobnictwem czyli trawiliśmy różnego rodzaju tam głównie szabli, korelasów i inne bo tam były różne działy. Później to zdobnictwo, to trawienie w kwasie bardzo mi się przydało dlatego że dużo zbroi które robię są dekorowane elementami trawionymi. złocanymi, no i to się przydało. Szpifierka, która w zasadzie zastępuje na rękę, <głos> jest, jest nieodzowna. Wiadomo, że kiedyś, kiedyś było to robione inaczej, ale ja sobie ją włączę na chwilę. Ja się oddalę tak, żeby przester na mnie wszedł po prostu. Tak, tak. tak. Idąc do wojska, dostając się do tej pracowni metaloplastyki, już interesował się pan rekonstrukcją historyczną? Czy tam dopiero objawienie, że to jest to? Nie było zainteresowań związanych właśnie z historią. Tam jakby dowiedziałem się, co chcę robić w życiu, no bo namacalnie zetknąłem się z tym. Natomiast mogłem zostać w wojsku właśnie w tej pracowni, ale nie chciałem, wróciłem z powrotem do Wilunia. I stwierdziłem, że dalej chcę jakby to kontynuować, a więc kontynuacja polega na tym, że znalazłem w internecie jakieś kontakty, jeżeli chodzi o ruchy rycerskie. No i tam jedna z osób, która się ze mną skomunikowała był z Opola Andrzej Kościuk. On był tam wtedy namiestnikiem Bractwa. I tak się właśnie zaczęła przygoda z rekonstrukcją. No, a później już w zasadzie jeździłem, jeszcze wciągnęłem tam kogoś z Wilunia i jeździliśmy sami. A więc zacząłem wytwarzać to, co miałem, a umiałem właśnie robić trawienia, więc trawienia robiłem na jakichś tam fibulach, broszach. Później były jakieś takie początki małego uzbrojenia. A tutaj jakby wszystko ruszyło w momencie, kiedy na jednej z imprez, w wbytrzenie właśnie pod Wiloniem, poznałem żonę. <śmiech> poznałem żonę na rekonstrukcji stwierdziłem, że, że no nie ma co. Znaczy wyjechałem na Zachód do pracy i po roku wróciłem z powrotem. W sumie nawet nie do Wilunia, bo bezpośrednio do Boże. I był taki moment, co robić w życiu dalej. A ja mówię, no spróbuję robić to, co, co, co chcę robić. No i tak się zaczęła właśnie przygoda. W 2007 roku, kiedy zacząłem tutaj działalność, no i trwa do tej pory. Pięknie Pan określa swoje rzemiosło, swoją pracę i swoją drogę życiową jako przygoda. I to myślę, wiele też pokazuje o samej pracy, którą Pan się zajmuje na co dzień. Że jest to dla Pana przygoda, więc coś, co też Pana satysfakcjonuje co sprawia radość, ale też pewnie i trudności. Z czym musi się płatny mierzyć, który jest sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem? Jest łatwo się zmobilizować do pracy takiej codziennej, żeby dokańczać projekty, bo nie ma pan nikogo nad sobą. Jest pan sobie szefem tak. i pracownikiem tak. i wszystkim naraz tak naprawdę w tej swojej pracy i twórczości. Tak. Wiadomo, że na początku jakby dużo w tej pracy jakby towarzyszyło Werwy i pasji. Z czasem no, człowiek przyszedł troszeczkę do rutyny, aczkolwiek te projekty są bardzo różne. Mobilizacja jest różna, no, że trzeba skończyć, że jest jakieś zobowiązanie, czy są jakieś większe projekty, które trzeba skończyć. Wiadomo, że w tym zawodzie jest tak, że jeżeli się robi samemu, są obsłowy w terminach, <śmiech> tego się nie da tak robić że wie pani, włącza pani maszynę i to produkuje. No, jest różnie. Czasem nie ma to człowiek inwencji, czasem się zastanawia 10 razy, jak to zrobić. Także no, nie, jest, nie jest to jakby łatwe w sensie tego, że człowiek jest sam sobie, bo ogarnia się dużo rzeczy. Bo jeżeli mówimy o projekcie na przykład dużym, czyli robienie zbroi, do tego jeszcze jest strój, do tego są kopie, broń biała, o głowie, a więc w to angażuje się też no, inne osoby, a więc to wszystko później trzeba salić. No i tak to wygląda. Co nie? Cały czas jest ta pasja i to zainteresowanie, że są nowe rzeczy. Ja też często na przykład lubiłem jeździć bezpośrednio do klientów, czy na przykład na spotkania do muzeum, co nie? bo to spotyka się ciekawych ludzi. Ciekawych ludzi, ciekawe rozmowy, bardzo interesujące, ciekawe sytuacje. Także to jest takie, takie, takie twórcze i jest ciągle coś nowego. A tu przed nami to lśniące, piękne, to co to takiego? Mamy anime. Anima jest w stanie surowym, dlatego że najpierw trzeba zrobić z paskiego elementu, powiedzmy, kawałka blachy. Później trzeba wszystko wyprofilować i obecnie jest to, powiedzmy, wyprofilowane, ukształtowane, no i później będzie, powiedzmy, wykańczane. Więc no, ta zbroja będzie robiona po kompletu pełnego husarza na koniu do muzeum. Może pan zradzić już do którego? Tak, tak, no to będzie Warszawa Muzeum Historii Polski, także. No to jest taki duży projekt, a więc tak powoli powoli dobijamy do końca z tym projektem. No to jest jakby koniec do projektu tego, tego huzarza, co nie? A, mhm. a żeby konie nie przewodzi całego, no to mam głowę, żeby dopasować jakby po głowie, o głowie. Do tego konia, więc. Co o, mhm. o, jaka śliczna. Także zwracajcie Państwo czasami uwagę na reklamówki, bo można i na pierśniki <gryśla> zdobione tak, znaleźć. Tak, tak, tak. To jest właśnie zbroja hmm, po Sygmuncie oguście, która jest w Sztokholmie. jest taki projekt. Tu mamy właśnie takie elementy na i naplecznika zbroi Zygmunta ta co jest w Sztokholmie. W tamtym roku byłem zobaczyć tę zbroję na żywo. No powala, powala oryginał. No i mamy takiego właśnie klienta z taką zajawką, który stwierdził, że chce taką samą zbroję u siebie w kamienicy. Natomiast <śmianowicie> no, jest to o tyle ciekawe, że koniec z drewna litego. Sam koń czy czysta kilo. No. Do tego jeszcze uzbrojenie pełne plus zbroja. No myślę, że tam w granicach 400 kg by się to zamknęło, co nie? Także jest, jest to dosyć taki duży, duży projekt. Elementy są zdobione. Oprócz tego, że są trawiane, to są złocone. Dodatkowo jeszcze są szmelcowane. No i później będą właśnie wykończane jako jedną całość. A z czego się składa ten projekt w takim razie? To jest tylko tutaj, na pierśnik? czy pancerz cały, czy co pan będzie wysyłał do tej Warszawy? Znaczy komplet zbroi, ogólnie komplet zbroi. Na zbroję husarską na przykład przypadają różne elementy, w zależności w jakim okresie. Ale przede wszystkim jest to na pierśnik i naplecznik. Jest do tego obojczek. Obojczek może być pod lub nad, na pierśnik, w zależności w jakim okresie występował. Do tego są jeszcze na naramienniki, karwasze lub pełne rękawice, czy czwarte za rękawie, do tego jeszcze jest szyszak czy hełm różnego typu, bo te hełmy się różnie nazywały. Dodatkowo mogą być jeszcze na przykład nabiotki już pełne, czyli zachodzące praktycznie za kolano. Taszki też były, aczkolwiek taszki były mocowane do fartucha, do napierśnika, one też osłaniały tutaj uda. No były oczywiście też pełne zbroje. Natomiast tutaj, jeżeli mówimy o tym konkretnym przykładzie, no to tak to wygląda. Do tego jeszcze jest oczywiście ten szyszak, siodło, ogłowie, broń, kące, szabla, strój. Ma pan tu to wszystko? Nie, nie. nie? A gdzie to pan trzyma? zrzucany w różnych miejscach. <śmiech> znaczy, no kopii akurat tutaj nie mam, mam magazynie, no, kopia to jest prawie 5,5 metra, więc... Tu jest mało miejsca, więc nie wszystko tutaj można trzymać. Także część elementów gdzieś jest w magazynie, ewentualnie zostaje u osób, z którymi współpracuje, czyli podwykonawców, co nie? I później się to odbiera, scala się w całość i komponuje się, powiedzmy, taką postać na, na koniu. No tak jak mamy w muzeach, bo w muzeach, na przykład Muzeum Wojska Polskiego Czartoryski na Wawelu też mamy właśnie pełne takie aranżacje konne, gdzie jest pełny koń z oprzyrządowaniem i do tego jeszcze jest jakiś tam rycerz czy husarz. No Tutaj jeszcze mamy właśnie takie elementy dekoracyjne. Mamy no, się mesiężną się wycina odpowiedni kształt. Jest wykorzystywany głównie do zbroi kusarskich. No i później punktakami wybijam jakąś ornamentykę na mosiądzon. Mosiądz jest miękki, ma ładną barwę, no i świetnie się nadaje. Czego by pan sobie życzył w związku z pasją i pracą? Czego by pan sobie życzył jako rzemieślnik? I twórca, i wytwórca? Spokoju. Przede wszystkim spokoju, czyli tego komfortu pracy, że człowiek przychodzi, coś zaczyna wytwarzać spokojnie, co nie? Nie ma ciągle tej presji takiej czasowej, bo kiedyś było na początku tak, że jednak z tą pracą było gorzej, a z czasem tej pracy jest więcej, no i jednak jest presja czasowa, co nie? No myślę, że takiego spokoju i tego czasu, żeby można było to spokojnie zrobić, no bo Człowiek nie rozwoi się. No można oczywiście zlecić komuś jakby wykonanie pewnych rzeczy, ale to nie przechodzi, bo to nie jest to. No, na wyroby wystarczy popatrzeć, co nie? I od razu wiadomo skąd jest, co nie? Tak samo jest z rekonstrukcją, że jeżeli idziemy na rekonstrukcję, to, to wiemy to jest od tego, to jest od tego, to jest od tego, co nie? I tak samo moje wyroby są rozpoznawane, a więc ta powiedzmy marka sama w sobie, ale też to, że jednak trzeba zrobić to i wykończyć samemu. Są te kluczowe rzeczy, które trzeba zrobić, bo to jakby kształtuje Cały przedmiot i to, co człowiek wlewa, co nie? czyli wylewa na, na dany przedmiot, to jest widoczne. Jest satysfakcja, widząc nie tylko w muzeach, ale przede wszystkim na rekonstrukcji, na żywo, to, że ktoś niesie Pana wyrób i Pan wie, że to jest Pana, no bo Pan poznaje i że o, jak to dobrze wygląda. Miał Pan tak, że jest pewne wydarzenie i widzi Pan swoją <śm> pracę na kimś? Tak, jest, jest, jest. Oczywiście tam bez jakiejś tam fałszywej skromności, co nie, bo to też jest niewłaściwe, ale no, jeżeli są jakieś tam ładniejsze zbroje, zwłaszcza zdobione, no to są ode mnie, co nie. Dlatego, że no, tutaj jest jakby połączenie między innymi tego kunsztu wykonania tego metalu, spasowania i jeszcze dołożenie tego powiedzmy zdobnictwa. No, niewiele osób zdobi zbroje poprzez elementy trawione, złocone itd. Tak a przede wszystkim trawione, a więc no tak jak y, powiedzieliśmy, jeżeli gdzieś jestem na imprezie i widzę, o jedzie powiedzmy na przodzie <głos》>, większość jakichś tam lepiej uzbrojonych usarzy, no to ktoś tam mówi, o Stefanowski, co no wiadomo od kogo te zbroje są, no jest ta satysfakcja, no nie ukrywajmy, że, że te zbroje są, oprócz tego, że one fajnie wyglądają na danym człowieku, do tego jest jeszcze oczywiście cała oprawa, bo do tego jest tam strój, oprzyrządowanie, koń i tak dalej. A więc to wtedy robi tą całościową pracę. No i muzea też, co nie? No jest też fajnie iść gdzieś do muzeum. O, tutaj jest moja rzecz, tu jest moja rzecz, co nie? I to gdzieś po prostu pozostaje, co nie? No bo jakby nie było, no czas przemija. Przed nami też byli ludzie, którzy wytwarzali, a też fajnie będzie, że te rzeczy zostaną gdzieś w muzeach po nas, po mnie. I, no i będzie wiadomo, od kogo to jest. Do pracowni płatnerza Roberta Stefanowskiego wybrała się Patrycja Cisz. 17 minut po godzinie 11. To jest kanon dwójki. I pora, w której sięgamy w tym tygodniu po nagrania Jerzego Maksymiuka, który dziś obchodzi swoje 90. urodziny. Jego droga muzyczna zaczęła się od fortepianu. Studiował właśnie w klasie fortepianu u profesora Jerzego Lefelda. Studiował także kompozycję w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie Piotra Perkowskiego i dyrygenturę u Bogusława Madeja. W 1961 roku wygrał ogólnopolski konkurs pianistyczny imienia Ignacego Jan Pana Paderewskiego w Bydgoszczy, no ale wkrótce porzucił fortepian na rzecz y, dyrygowania. Rok 72. Polska Orkiestra Kameralna. W 75. został pierwszym dyrygentem WOSPR-u Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i y, nagrań y, zarejestrowanych z Wosprem słuchaliśmy w tym tygodniu, a dzisiaj y, początek lat 90 czyli czas, gdy Jerzy Maksymiuk szefował BBC Scottish Symphony Orchestra. Był szefem tego zespołu od 1983 do 1991 roku. To był okres wielu muzycznych podróży, wielu nagrań, koncertów, także na londyńskich promsach, no i oczywiście wydawania płyt z nagraniami z BBC Scottish. Jedna z nich dzisiaj przede mną. To jest album z dobrze znanego nam cyklu, do którego chętnie w dwójce powracamy. Romantyczny koncert fortepianowy, wytwórnia Hyperion i praca na rzecz tego, byśmy poznali też wiele utworów, które pozostają w cieniu tych największych. No i na jednej z tych płyt Jerzy Maksymiuk wraz z, z australijskim pianistą Piersem Leinem i BBC Scottish Symphony Orchestra zarejestrował koncert fortepianowy Amol Opus 17 Ignacego Jana Paderewskiego i teraz właśnie w całości jego posłuchamy. Nagranie pochodzi z roku 1991. Koncert fortepianowy Amolopus 17 Ignacego Jana Paderewskiego. Grał Pierce Lane z Towarzyszeniem BBC Scottish Symphony Orchestra. Orkiestrę prowadził dzisiejszy jubilat Jerzy Maksymiuk, który kończy właśnie 90 lat. 100 lat to za mało. Wszystkiego najlepszego składamy Jerzemu Maksymiukowi. Dzisiaj jeszcze ciąg dalszy, urodzinowych atrakcji w Filharmonii Dwójki o godzinie 20. A ja bardzo Państwu dziękuję za. Wspólne słuchanie muzyki w tym tygodniu w kanonie dwójki. Agata Kwiecińska, dobrego dnia, do usłyszenia. Przypadki słowa Przedstawia Iwona Smolka Jerzy Plutowicz tworzy poezję zmetaforyzowaną, budującą napięcie między tym, co jest konkretne, poświadczone zmysłami, a tym, co niewidoczne, ledwo przeczute, co jest cieniem idei. Tom, światło popołudnia, zawiera lirykę metafizyczną, która potrafi zachować trudny balans między przestrzenią pojęć abstrakcyjnych a przestrzenią namacalnej rzeczywistości. Przyjście Jeśli wkroczysz w głąb pytania zadanego we śnie, stwierdzisz że dom otuliły skrzydła demona. Klucz pod wycieraczką plami palce krwią. Sień oddycha chłodem czasu przeszłego. Po macku wyłowisz perłę odpowiedzi, strącając ze stołu rzecz niesłychaną, niewidzialną, jak gdyby kielich goryczy. Dźwięk, czyżby skrzypienie osi świata, może sygnał pobudki, hen w krainie idei? A może wibruje struna czasu, gdy muzyka jest przywidzeniem? Czyżbyś miał zderzyć się z odłamkiem przestrzeni, która dłuży się jak noc, rozmodlona matka rzeczywistości? Opowieść Dawno, dawno temu Zbyt dawno. W tamtym kraju obudził cię zgrzyt żwiru pod stopą. Jak gdyby zabłąkany przechodzień potknął się o grób. Krwią ze skaleczonego palca zaznaczył wejście do labiryntu. Tymczasem złe, mściwe dziecko przekroczyło krąg metafor, by połączyć absolut z nędzą rzeczy. Z drugiej, tej gorszej strony bytu, nadleciał czarny ptak, Lot aleteja, leta. Ten niby człowiek, niby święty, oparł walizkę o rynne. Napił się deszczówki z beczki, otarł usta, skronie. Dotknął ronda kapelusza, jak gdyby osłaniał oczy przed światłem nieba, a może salutował, może czynił znak. Kałuża po ulewie niczym kałuża snu. Dziecko zapragnęło ocalenia. Uchwyciło się ostrej krawędzi słowa. Zasypiając. Światło. Światełko. Gałązko. Żyjątko światła. Zgasła lampka nocna. Skóra dłoni wyczuwa podmuch zła. Jak gdyby dom zawisł nad ścieżką do źródła. Co tu przeobraża się, przemienia w czysty ruch? Maszyneria świata, który starzeje się, gdy opowiadam historię, to, co wyłania się spoza widzenia, nawet spoza słowa. Chwila poraża ciszą światła. Podobnie jak zapach deszczu, jak cętki pleśni na skórce chleba. Tak jakby płyn w kielichu Pochodził z rzeki rozpadu. Zapomnienia. Krzątanina. Woda w wiadrze czysta jak woda lety. Czy niż znak pożegnania, znak przekroczenia linii widnokręgu. Ścieżkę w ogrodzie porosły jadowite pokrzywy i osty. Pniak do rąbania polan znieruchomiał jak narzędzie zbrodni. Ze schodka werandy zstąpił domownik Jego imienia nie przechował Żaden zapis, druk, ryt Włożył maskę Otworzył drzwi na otchłanie rozpaczy Nicości Otworzył i zatrzasnął Nie odpowiedział na wołanie Przyczaił się za płotem na granicy kruchego świata Jako człowiek echa i cienia Tymczasem świeca na parapecie zapłonęła niczym pierwszy wykrzyknik w elementarzu, jak gdyby niewidzialny domownik zawahał się czy wyrzec słowa tworzenia, słowa dobra i zła, słowa